Mały guzik ukryty w prawym dolnym rogu. Jest czerwony guzik, yy, także startujemy. Witam, antywirus po tej stronie. Yy, przepraszam dzisiaj za mój głos, bo tak się stało, że troszkę się przeziębiłem w wyniku dosyć ciekawej historii, ale to jest osobna sprawa, bo okazuje się, że może się przeziębić i zapaść na tę samą dolegliwość kilka osób, które się nie kontaktują ze sobą, a mieszkają w podobnym rejonie geograficznym. Ostatni odcinek yy, biuletynu sobotniego ZORA właśnie o tym traktuje, dlatego zachęcam do jego przeczytania. Jest to taka technologia rozprzestrzeniania różnych zarazków, które służą także różnym celom psychologicznym. Przy okazji, ponieważ trzeba wspierać akcję, nie przebiega zgodnie z tym, co nasz rząd przewiduje, a chciałby pewnie więcej. Więc tak, przejdźmy teraz do tematu. Tak, no, jaki e, temat? Gorący. E, jaki temat? temat jest bardzo gorący, wprost wybuchowy. Otóż, e, ostatnie dni na Bliskim Wschodzie, e, które jawią się jako szereg bardzo ciekawych wydarzeń, odwiedzin, e, rozmów i pogróżek różnego typu, zaczyna się jak zwykle od e, morskich bilardów przy pomocy różnych statków, które są a to porywane z nieznanego źródła, a to przekierowywane na inne tory wodne. Obserwujemy tego typu zdarzeń dosyć dużo już od dłuższego czasu. Natomiast ostatnio nasiliły się one też w związku z wyborem nowego prezydenta Iranu. Dosyć no właśnie, ciekawe to jest wydarzenie. Bardzo, bardzo ciekawa postać w ogóle, ten nowy prezydent, zagadkowy, no bo nikt go jeszcze nie poznał w życiu, co on robi, kim jest, dlaczego ten, a nie ten poprzedni, taki umiarkowany. No, ciekawe, różne opinie na ten temat krążą, co się teraz stanie z Iranem, bo on ile ma teraz na tym urzędzie? Tydzień? No, nie więcej, nie więcej jak tydzień, powiedzmy mniej niż 10 dni. Yy, natomiast szef, szef yy szef Iranu został przedstawiony jako nie mniej, ni więcej szef Auschwitz. Po prostu wywiad izraelski postanowił mu już przypiąć odpowiednią łatkę z tego względu, że kryje się za tym dosyć szeroka operacja dyplomatyczna. Mianowicie jest to potrzebne, a żeby ta postać no, została znielubiana, że tak powiem delikatnie, od samego początku urzędowania. I to nie wszystko, ponieważ nie tylko mają go nie lubić, ale mają mu nie wierzyć. Ponadto jego osobowość jest przedstawiana jako osobowość, osobowość niezrównoważona. Osobne spotkanie z tego tematu było z szefem CIA, który, pojawił się, który się pojawił w Izraelu. I w wyniku tego, tego spotkania dostał William Barnes, szef Centralnej Agencji Wywiadowczej, dostał dozie tegoż prezydenta nowego, który został przedstawiony jako wyjątkowo ekstremalny, okrutny, skorumpowany i niestabilny emocjonalnie. Po prostu... Mossad opisał go jako osobę z zaburzeniami psychicznymi, z dużym naciskiem na te zaburzenia w stronę nieprzewidywalności politycznej i także militarnej. Można powiedzieć, że trafił na podatny grunt, ponieważ z zakulisowych informacji wynikało też to, że szef CIA William Barnes również jest sceptyczny do porozumienia z Iranem i nie bardzo przychylnym okiem spogląda na wznowienie rozmów w temacie kontraktu atomowego, który jest procedowany w Wiedniu. Także to jest ciekawy temat, gdzie jednocześnie dzieje się kilka procesów. No właśnie, Bels powiedział, że nie ufa szczerości zabiegów Iranu w tym, w tej procedurze, co ma swoją wagę dla tych negocjatorów, bo to oni nie są wprost zależni od niego, to on, można go tylko słyszeć jako takiego, taki głos z OFU, no bo to, on nie bierze udziału w tych rozmowach. Nie ma żadnego głosu ani opiniodawczego, ani doradczego, ale go słychać. Czyli jakby do tych rozmów wdziera się z OFU i tam próbuje coś Grzebać. Drugą osobą, która się tu odezwała w ostatnim tygodniu, to ja na to zwróciłem uwagę, nic z Gruszki, nic z Pietruszki, e, szef dyplomacji Niemiec, e, Heiko Mas, e, wyraził swoje mm, zaniepokojenie i głęboką jakby nieufność wobec nowych władz w Teheranie. Bez podania materialnych przyczyn i powodów takiego komentarza, że no Niemcy nie ufają. To mnie uderzyło w informacjach agencyjnych, bo ja zawsze szukam źródeł, skąd to się wzięło, jakiego procesu, to jest ciąg dalszy element, prawda, na, gdzie jest ten fundament, na czym to stoi, na niczym. Nie ma żadnych materialnych powodów, dla których Niemcy miałyby akurat w połowie sierpnia 2021, wyrażać jakieś specjalne zaniepokojenie nieszczerością władz w Teheranie, które prowadzi te negocjacje zgodnie z regułami sztuki, mimo zmiany na fotelu prezydenckim. Ci negocjatorzy z ichniejszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych są tymi samymi urzędnikami, którzy realizują te same wytyczne rządowe, negocjacyjne, które im przekazano, więc no, nic się nie, materiali nie stało, ale zmienił się nastrój. I tu warto z, zwrócić uwagę sprzężenie tej narracji niemieckiej i amerykańskiej po mm, generalnym porozumieniu, bo to natychmiast po tym, po synchronizacji Nord Stream 2 się pojawiło, bo wcześniej były duże tarcia i różnice zdań, ja to obserwowałem przez kilka miesięcy istotnych, wiosny i początku lata tego roku, gdzie Niemcy mas osobiście wielokrotnie punktował swoje zaniepokojenie i frustrację działaniami amerykańskimi, które nie są... Dostatecznie jakby elastyczne, bo tutaj pewne kroki takie wyprzedzające, pozytywne wykonał Teheran, starając się dopiąć terminy, żeby tutaj te, te rozmowy jakoś tam poszły do przodu, wiele takich gestów dobrej woli, Ja nie mówię, że oni tam zrobili wszystko, bo są twardymi negocjatorami, ale... Był, był taki nastrój w Wiedniu, powiało wiosną tego roku, w maju gdzieś tak optymizmem. Ja tutaj powitałem to, że tak powiem, ze swojej skromnej strony z dużym zadowoleniem. No, może w końcu się to uda, no bo zmienił się człowiek na hotelu prezydenckim w Stanach, który był głównym moderatorem i hamulcowym. Pamiętamy, że Trump jednym palcem ten traktat po prostu wrzucił do śmietnika, dając śmieszne uzasadnienie, no bo wiemy wszyscy, że Iran jest państwem zbójeckim, bandyckim, no to w związku z tym ten uroczyście podpisany za czasów poprzednika Baracka Obamy traktat międzynarodowy wrzucam do kosza i nie będę go respektował. Bardzo brzydkie działanie dyplomatyczne, odbijające się szerokim echem, zwłaszcza na tak zwanym tak zwanym świecie rozwijającym się na Dalekim Wschodzie, w szczególności w wielkich krajach muzułmańskich, w Malezji, Indonezji i tak dalej, które no, po prostu zobaczyły Stany Zjednoczone znów tej roli takiego zarozumiałego kowboja, który robi co chce, bo wyjmuje kolta i strzela, jak coś mu się nie podoba. No i to... No, to było odebrane bardzo negatywnie na świecie i MAS ze swojej europejskiej, wyważonej, środkowej strony wpisywał się w tę narrację, tak jakby mrugał okiem do krajów rozwijających się, słuchajcie, my jesteśmy taką demokracją centralną, europejską, Unia Europejska w ogóle jest postępowa, więc widzimy Wasze bóle. A teraz, jak za dotknięciem jakiejś czarodziejskiej różdżki, Nastąpiła synchronizacja polityki niemieckiej i amerykańskiej na wielu płaszczyznach jednocześnie, a najważniejsza to jest Nord Stream 2, czyli um, polityka finansowa i um, energetyczna w Europie, środkowo-wschodniej, ale nie tylko, w całej Europie, bo ceny gazu wzrosły w, w, w, w ostatnim kwartale, o 1,8-12,5% dokładnie w całej Europie, czyli u nas i u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech i we Francji i dalej, a w przeciągu ostatniego, ostatnich 12 miesięcy o 25%. No tam z małymi tam różnicami w poszczególnych tam taryfikatorach, ale generalnie, czy to się liczy w euro, czy w złotówkach, gaz podrożał o jedną czwartą. I, no i głównym czynnikiem tutaj tym cenotwórczym, no to jest porozumienie Gazpromu z Niemcami, czyli Putina z kanclerz Merkel odchodzącą, a kanclerz Merkel, czyli Niemiec federalnych z Stanami Zjednoczonymi, które były głównym oponentem i jedyną tak jakby bezpiecznikiem oferującym alternatywne paliwo w postaci gazu skroplonego, gdzie są rzeczywiście dużym operatorem na tym rynku światowym. Mamy Y, y, chyba jakąś koordynację. To jest na razie moja hipoteza robocza. Ja ją cały czas weryfikuję, bo nie jestem tego pewien, ale zbieżności czasowe tego rodzaju, że y, dwa miesiące temu Heiko Mas śpiewa inną melodię, y, no to chyba to, to, to nie jest w tym zawodzie. prawda? Zmiana melodii musiała być czymś podyktowana. Zwłaszcza taka, y, taka ostra jazda. A tu się okazuje, że Nasz piękny kraj znalazł się na cenzurowanym z wielu kierunków, bo dotychczas śpiewaliśmy w jednym chórze ze Stanami Zjednoczonymi, a teraz bęc, bęc, bęc kilka ruchów i jesteśmy na aucie. Jesteśmy w opozycji, nie tylko wobec Niemiec, ale zwłaszcza wobec tego najważniejszego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych, na kilku polach praworządności, kodeksu postępowania administracyjnego, prawda, czyli tutaj nie chcę w to wnikać, ale to jest bardzo istotna nośna sprawa tych tak zwanych roszczeń bezdziedzicznych, które mają się do tej nowelizacji KPA jak kwiatek do kożucha, nie mają nic wspólnego, ale są bardzo nośnym medialnie pretekstem, bo piszą protesty nie tylko senatorowie amerykańscy i yy, przedstawiciele rządu Izraela, ich Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli zarówno Izraelskie MSZ, jak i Departament Stanu Amerykański, ale wiadomość z wczoraj. Dostaliśmy prezent na 15 sierpnia, czyli rocznicę tak zwanej wiktorii warszawskiej nad bolszewikami z Tel Awiwu, prezent w postaci odwołania ambasadora i personelu dyplomatycznego z ich placówki w Warszawie w ramach protestu za podpisaną pod koniec tygodnia przez prezydenta Dudę nowelizację Kodeksa Postępowania Administracyjnego. Więc afera jest wielowymiarowa, wielowątkowa. I tutaj mamy koncert wielu stolic. Najważniejsze to jest Berlin. Mamy Waszyngton, mamy Moskwę, no i pobocznie jeszcze tutaj wybrzmiewa Wiedeń, nie z powodu swojej aktywności dyplomatycznej, ale z powodu tych rokowań traktatów, wznowienia traktatu Jacopa. To wszystko się wiąże w jeden kompleks. Właśnie, ten 15 sierpnia, o którym żeśmy kiedyś już tam wspominali, jako taką datę istotną, ona nie jest bez przyczyny podawana, dlatego, że hmm... Wiele zjawisk właśnie w tym obszarze tak ze strony i analitycznej, i prognostycznej, i też planistycznej, dlatego że się zbiega po to, żeby mieć określoną ilość czasu na domknięcie procesów. One muszą być rozpoczęte w pewnej dacie. Mamy drugi miesiąc wakacji, dokładnie połowa, i wydaje się, że praktycznie niewiele się dzieje, ale to jest błędne wrażenie, dlatego że właśnie ze względu na wakacje wiele procesów bardzo istotnych rozgrywa się w przyspieszonym tempie. I widać to i w zakresie polityk Izraela, i w zakresie tych rokowań amerykańsko-irańskich. Chociażby coś takiego, że nie tak dawno, jakiś tydzień temu w Times of Israel podaje, że nastroje co do kontynuacji tej umowy Jacopa są raczej bardzo pesymistyczne, sugerujące, że i również Stany też powinny pesymistycznie się do tego odnosić. Także przekaz jest tutaj bardzo wyrazisty. Co więcej, Iran jest uznawany za państwo, które zagraża światowemu handlu i chciałby jeszcze sobie w jakiś sposób Izrael odbić potencjalne ryzyko związane i z żeglugą i z nieustannym, jak oni to nazywają, zagrażaniem statkom głównie izraelskim. W związku z tym no, obserwujemy różnego typu incydenty, które bardzo się nasiliły, a w ostatniej fazie ze względu na dwie ofiary śmiertelne podczas ataku na statek handlowy, który jest powiązany kapitałowym z No, jest olbrzymi z tego względu, że Iran został przedstawiony jako państwo terrorystyczne, które zagraża bezpłatnej żegludze i świat nie może przejść wobec takich tutaj wybryków. W związku z tym rozpoczęła się bardzo intensywacja dyplomatyczna, która miała za zadanie przekonać kolejne kraje, głównie znając od Stanów Zjednoczonych, co należy myśleć o Iranie i jak, y, jak zdyskutować nowy gabinet, który został przedstawiony właśnie ni mniej, ni więcej jako y, totalitarne rządy o y, konotacjach wprost y, nazistowskich. Tak też zostały wykonane zdjęcia w reportażach. Co ciekawe, jeżeli któraś z postaci ma być przedstawiona jako bohater negatywny, wybierane są zdjęcia nieudane, krzywe, w pozach pokracznych, jakichś takich, no, ogólnie rzecz mówiąc, nie marketingowych. Także i w tym przypadku udało się złapać prezydenta z gestem, pozdrowienia pretoriańskiego, rzymskiego, także y, wpisuje się to też w narrację y, oraz jego główny y, minister spraw zagranicznych, który został uchwycony w, w takim momencie, że sprawia wrażenie takiego y, drobnego bandziorka. Osoba, która w normalnie y, w reportażach jest przedstawiana jako postawny mężczyzna o surowej twarzy Zawsze jest uchwycane w takich momentach, żeby ten wyraz był możliwie destrukcyjny wizerunkowo. Czyli Muhammad Raisi ma problem od samego początku swoich działań. Po prostu dostał śmierdzącą kartkę w mass mediach światowych i tak go będą malowali. Dali mu wąsiki po prostu. Przy, przy markerem mu namalowali na zdjęciu wąsiki i tak go będą promować. No, To nie jest szczęśliwy zbieg okoliczności i myślę, że on sobie zdaje z tego sprawę zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej. Ja nie jestem jego specjalnym sympatykiem i admiratorem, bo generalnie ta władza mułów, tych, tych klerykałów z Teheranu budzi we mnie poważne obawy. Poprzednia ekipa, o dziwo, takich półreformatorów otwartych, nie na cały, ale warunkowo otwartych na świat, patrzyłem na nich z dozą, z dozą sympatii, bo oni wykonali wiele ruchów pozytywnych, takich otwierających, próbując kontynuować te, ten, ten zerwany traktat o rozbrojeniu nuklearnym. To był duży wysiłek zarówno administracyjny, jak i przede wszystkim marketingowy, bo trzeba było obronić tę decyzję rozmów z tak zwanym wielkim szatanem na rynku wewnętrznym, czyli w tej polityce wewnętrznej, której niewiele kto szczegółów ogarnia w Europie i na świecie, bo to jest szczelną zasłoną kulturową i innej cywilizacji właściwie, i no to wiele barier jest już nie mówiąc o, o totalnej cenzurze tych e, prawdziwych prądów które, wydarzeń, które tam się mają miejsce. To nie jest tak, że Iran jest państwem zacofanym trzeciego świata. E, to jest państwo bardzo ludne, e, istotne, to jest mocarstwo regionalne e, z kilku lat tradycji e, nieprzerwanej historycznej. Ta, oni są z tego dumni, to, no i to widać po zachowaniu ich y, y, y, drużyny dyplomatycznej w Warszawie, że no, to nie są goście wzięci z podbudki z piwem do, do, do rozgrywek takich krótkoterminowych. To są wszystko ogładzeni ludzie z, z doktoratami, często kilkoma, obyli w świecie, od nich się można wiele nauczyć. Ja przed nimi nie klękam, bo ja generalnie jestem obrazobórcą i mam wszystko w tyle. I każdego potrafię obsmarować. Ale jeżeli chodzi o dyplomatyczną reprezentację Iranu, tego państwa, które w mediach jawi się jako główna ekspozytora terroryzmu światowego, no, no, przyjrzawszy się bliżej tym ludziom, no, odnoszę bardzo pozytywne wrażenie, że oni na terrorystów nie tylko nie wyglądają, ale na pewno nimi nie są. Bo to są ludzie wysoce, kulturalni, cywilizowani i pozytywnie odbijają na szerokim tle reprezentacji dyplomatycznej, ja tu nie wspomnę, których stolic, ale generalnie bardzo wysoko się plasują, jeżeli chodzi o kulturę e, polityczną i, i ogólną. Czyli, że już z tego można wysnuć pewne wnioski, prawda? że to Iran to nie jest państwo tymczasowe, to nie jest państwo w, w, sezonowe, wyjęte kurze spod ogona. To jest państwo z ambicjami, stare, starożytna kultura, nie, która realizuje swoje interesy i nie wszystkie muszą iść wedle naszego się naszych nie, wektorów politycznych. Niemniej mieliśmy w historii kilka takich przykładów, gdzie Iran nas przytulił, tak? Chociażby podczas II wojny światowej. No jak najbardziej. I te, I te piękne wspomnienia zostały rozmienione na drobne, wyrzucone do śmietnika przez ekipę tak zwanej dobrej zmiany, bez mrugnięcia okiem, bo nasz najważniejszy sojusznik tak sobie zażyczył. A teraz ten sojusznik bije nas w kuper i, i testuje naszą praworządność razem z Niemcami. To w jakiej znaleźliśmy się sytuacji? to ci Irańczycy są terrorystami, czy nie są? No warto się nad tym zastanowić. Bo te decyzje koniunkturalne co do popierania albo niepopierania kontaktów dyplomatycznych i, i gospodarczych i zniesienia embarga, no niosą ze sobą poważne skutki. No to z, powinniśmy znieść to embargo, czy nie? Na ostatnim etapie, przypomnę, te formowania, czyli w, w tych wyborów prezydenckich poprzednią ekipę z tym ministrem Spraw Zagranicznych na czele, tym takim otwartym na świat, który, którego wewnątrz Iranu obsmarowywali wszystkimi inwektywami jako zdrajcę, bo on rozmawiał i pił wódkę, pił alkohol z, z tym Blinkenem i tam z innymi reprezentantami amerykańskiego Departamentu Stanu po to, żeby podpisać ten haniebny traktat Jacoba. Tak? tak go przedstawili wewnętrznej prasie teokratycznej Iranu. Między innymi m, dzięki temu, a opublikował to zarówno New York Times, tam były przecieki z rozmów dyplomatycznych, nagrania rozmów tajnych między tym ministrem spraw zagranicznych Iranu i ministrem spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych. I kto poszedł siedzieć za ujawnienie tej tajemnicy dyplomatycznej? Nikt. Cały świat to wysłuchał. Przez tydzień, do, do, prawie dwa tygodnie trwała nawołnica w mediach zachodnich, zobaczcie to w Iranie, jaka świnia tam rządzi, tu się pospolituje i tu pije wódkę z, z, z zachodem, tak, żeby tylko podpisać ten traktat, tam musi być coś śmierdzącego a w Teheranie, jakie artykuły się pojawiły? w przededniu wyborów prezydenckich zobaczcie jaka świnia jest w msz -cie. to ta ekipa dotychczas rządząca to są zdrajcy, oni tutaj piją wódkę z Amerykanami, sprzedają nas no to no kto wygrał sprawe? wybory no Amerykanie, w szczególności New York Times, po prostu wyniósł dosłownie, dzięki swojej propagandzie światowej wyniósł pod, podstawił nogę tej, tej, tej umiarkowanej ekipie w Teheranie rządzącej do tej pory, podstawił nogę i dzięki współpracy Waszyngtonu i Tel Awiwu, który był tu bardzo aktywny, te, ten rząd umiarkowany się przewrócił i do, rząd, do, do władzy dosz, do, doszli twardogłowi z Mursim na czele. Ja nie mówię, że, że to jest koniec świata, ale to jest zdecydowanie człowiek sterowany przez ajatolachów. To jest właśnie ten, ten, ten twardogłowy klerykał, który nie będzie się wahał przed poważnymi krokami. I jak tylko on zasiadł u władzy, to jazgot na całym się, Oj, tragedia, bo twardogłowi zasiedli u władzy. Ale przecież wyście go sami na ten fotel posadzili. No właśnie i więcej nam tutaj szczegółów y, odsłoni wyniki y, ostatniej rozmowy właśnie y, Beneta, Nefteligo Beneta, czyli premiera Izraela z, z szefem CIA właśnie z Barnesem, gdzie y, Benet zasugerował wyraźnie, że Jerozolima i Waszyngton powinny stworzyć wspólną strategię z naciskiem na... Duży udział Stanów Zjednoczonych na wypadek scenariusza, w którym Iran odmówi ponownego zawarcia umowy nukleal, nuklearnej, a y, Izraelowi zależy właśnie na tym, żeby ta umowa nie została zawarta. Tak no Izraelowi zależy i oni o tym mówią otwarcie, to nie jest moja, przy, moje przypuszczenie, ale stwierdzenie faktów, bo oni o tym otwarcie mówią, że gdy, jeżeli by taka umowa została ponownie podpisana, no to Izrael będzie chyba musiał pójść na wojnę z Iranem sam. To jest cytat z Beneta, więc to, to ja nic nie wymyślam. Im na tym zależy, chcą storpedować tę umowę. Jednocześnie... Na dzień dobry obsmarowują nowego prezydenta Iranu wszystkimi ekskrementami, które tylko znajdą. Jeszcze nic nie wiadomo na jego temat, co on zrobi, co, jaki ma plan. Ale już wiemy, to jest bandyta, terrorysta i, i klerykał, tak? a w ogóle to wariat. No ja cię przepraszam, no, to, to, tego typu. Podejście na salonach nie było do tej pory nigdzie akceptowane. No Jeżeli jest prezydentem poważnego kraju, no to dajmy mu się wypowiedzieć. Ja rozumiem, że niektórzy arywiści przykleją mu znane wąsiki i powiedzą: Tak, tak, to na pewno jest wnuka Dolfa. Okej, okay, dobra. No ale tych wariatów znamy, tak? No to uodpornijmy się na te sztuczki i, i zobaczmy, co on naprawdę chce zrobić. Pozwólmy mu się chociaż raz wypowiedzieć, coś rzetelnego wykonać, zanim wydamy werdykt, czy to naprawdę jest wariat, no bo czy wariat, czy nie, ja nie wiem, bo nie jestem jego admiratorem, ale sprawdźmy, czy to jest prawdziwy wariat, co on zrobi w świecie realnym, jakie poczyni kroki, no bo mamy tę te, te umowę, ten traktat nieszczęsny znowu na wokandzie i zróbmy coś z nim. Bo ta delegacja Iranu naprawdę przy nim pracuje, jeszcze nie widziałem żadnego dowodu na to, żeby chcieli to storpedować i tupnęli nogą, bo im się coś nie podoba. Oni cały czas w tym uczestniczą i pracują. Ja nie, nie zgadnę, czy uczciwie, czy udają. Ale jeżeli udają, to na pewno wiarygodnie. Pracują przy tym. Czyli nie chcą zerwania tego traktatu. Chcą jego wznowienia. Chcą otworzenia granic, Chcą w sposób cywilizowany współpracować ze światem. Pod nadzorem tej międzynarodowej agencji energii atomowej, która tam przyjeżdża na regularne kontrole. No zgadza się. Dlaczego tego nie kontynuować? Ja, broń Boże, nie jestem i rzecznikiem, i zwolennikiem. Bo generalnie mam wiele do nich zastrzeżeń. Ale... Ale no, dajmy... Byle, czy ale dajmy im zrobić cokolwiek, zanim wydamy werdykt. Znaczy, moim zdaniem Izrael to już na żaden werdykt nie czeka, tam już jest scenariusz zupełnie gotowy, bo w rozmowie z ministrem obrony, z Benem Gansem, e, w wywiadzie, e, na pytanie, czy Izrael jest gotowy do uderzenia na Iran, jeżeli zajdzie taka potrzeba, on po prostu odpowiada: tak, jesteśmy gotowi. Ale druga część wypowiedzi e, mówi o tym, że nie możemy oznaczyć Iranu wyłącznie jako problemu izraelskiego i co za tym idzie zwolnić z tego problemu resztę świata. Świat musi poradzić sobie z Iranem, co oznacza, że e, Izrael pracuje nad wpięciem przede wszystkim Stanów Zjednoczonych w ten konflikt i co za tym idzie, myślę, że szeregu innych krajów. Sojuszników, między, z sojuszników, tak, Między innymi nasze samoloty tam trenowały. Można by zapytać po co. Pewnie był jakiś powód, żeby sobie tam te wszystkie pustynne ścieżki opatrzyli. W związku z tym widać, że, że parcie jest tutaj bardzo wielkie i co więcej Izrael zakłada, że rozmowy się nie powiodą i że ten traktat nie dojdzie do skutku zaznaczając jednocześnie, co już jest y, zupełnym tutaj już y, przełomem w sprawie, że Iranowi brakuje zaledwie 10 tygodni. Zostało to oznaczone i wypowiedziane. 10 tygodni do zbudowania bomby atomowej. No to to już jest naprawdę bomba atomowa po prostu. W no, to jest powtórka z Netanyahu, tylko że dosyć stara, bo Netanyahu grał tę melodie od dwudziestu kilku lat, więc... I cały czas był premierem. Chyba nie grał tego dosyć wiarygodnie, bo w końcu go wyrzucili i przyszedł młody zdolny, ale patrz pan no, I gra te, ten sam szlagier. No ja bym Czyli... powiedział, że na Tachu y, dawał granicę kilku miesięcy. Tu już nie mamy kilku miesięcy, lecz zaledwie 10 tygodni y, obliczyłem to na 15 października bodajże. Koło tego. I powiem Ci, że niestety trafiłeś chyba w kolejną datę, tak jak ja przypadkowo trafiłem w datę zwrotną z obserwacji różnych trendów. 15 września to ludzie mnie turbowali, dlaczego? Tak mówiłeś tu Tajwan, 15 września, ale zobacz, jest 15 września i, i Wajcha została przestawiona i Chińczycy biorą w tym udział nie w Azji południowo-wschodniej, ale w Azji centralnej. I o tym za moment, bo tu mamy Bliski Wschód, który jest organicznie tam na szlaku jedwabnym, powiązany historycznie z, poprzez tę Azję centralną z dalekim wschodem. To jest na tym szlaku i na tym szlaku jest Afganistan i 15 września właśnie się przewrócił Afganistan. Więc e, e, chyba trafiłem tak, to był przypadek albo nie, ale data ja się rozumiem, zgadza. To nie był przypadek, nie, nie, nie, bo bardzo wiele właśnie procesów wskazywało na tego 15 sierpnia. Myśmy to tam e, wspominali wcześniej, tak. dwa tygodnie temu i cztery 15 cztery tygodnie września temu. i główny, jeden z głównych aktorów, czy najważniejszy to są Chiny. Moim zdaniem w sensie strategii to Chiny istotnie są najważniejszym graczem tej odmiany w Afganistanie, ale to jest temat na zupełnie inną analizę i, i rozważania. Na razie kalendarzowo zauważmy w związku z tym, że mamy akurat kolejny dzień, to, że to się właśnie stało i ta wajcha została przestawiona i już nie ma wątpliwości, że ona jest nieodwracalna, więc tutaj grają Chiny kluczową rolę. A wracając na nasze podwórko, o, o te, te, tego Bliskiego Wschodu, który ma ścisłe związki z tym szlakiem jedwabnym i Chińczycy tam są aktywni i cały czas się tym zajmują. Także propagandowo, wspólnie z Rosjanami zaprezentowali z okazji tego, te, te, te, tego przestawienia bardzo ciekawy wspólny front, bo obydwa ministerstwa spraw zagranicznych zaprezentowały pozytywnie jednoznaczny obraz wspólnych ćwiczeń wojskowych armii Chin i Rosji w Azji Centralnej i że sojusz yy, ich wojskowy jest nierozerwalny. No, nie znamy jego forma, formalnej strony, bo podobno jeszcze nie mają yy, tego układu o wzajemnej obronie, ale ten sojusz praktyczny, techniczny między nimi w Azji jest faktem, tak przynajmniej twierdzą, wojskowi że ćwiczenia były wielkim sukcesem, no i w Afganistanie zapanował nowy porządek. <grym> Tym razem bez ruskich w Kabulu tego dania nie podają. Ruskich tam od 20-30 lat nie ma. Byli Amerykanie, ale zniknęli nagle, <grym> niespodziewanie. spodziewali. No to Wszystkie domyślamy to... się, że pojawią się Chińczycy. Chińczycy już tam są. Ich doradcy już dawno to wszystko, że tak powiem, zinfiltrowali wszystkie przejścia graniczne z republikami centralnej Azji, z Kazachstanem, Uzbekistanem i tam innymi stanami. Ja to nazywam po swojemu, ale nie będę Ci tego tutaj podawał, bo jest to trochę obraźliwe. Na końcu są stany, ale początek jest bulwersujący. To sobie zgadnij, co ja tam po, na temat różnych stanów Azji centralnej wymyśliłem no tutaj różne skojarzenia pasują, twórczo bałagan ewentualnie od Escobara jest rurociąg <grymny> albo inny tam stan wyjątkowy. To będzie grane, bo tutaj na tym łączu strategicznym Azji Środkowej centralnej, innymi słowy, między Rosją, Chinami, a z lewej strony Kaukazem i Bliskim Wschodem jest ogień i on jest teraz podpalany na różnych tam nutach, w szczególności islamskiej. Nucie jest grzane islamskie sentymenty. Już z niejednego źródełka można sobie poczytać, że państwo, tak zwane państwo islamskie, które istnieje w dużej mierze wirtualnie, bo pasuje do każdej sytuacji, chyba się przeprowadza do Afganistanu. No, jeżeli, no, słyszymy, jeżeli słyszymy takie informacje z poważnych źródeł, to ja bym przypomniał jeszcze głębsze korzenie państwa islamskiego, i tu na naszego rodaka Zbigniewa Brzezińskiego, już nie żyjącego, ale jego syn e, chyba będzie niebawem namiestnikiem amerykańskim w Warszawie, czyli e, będzie e, z, z ambasadorem Stanów Zjednoczonych e, w Polsce. E, syn Brzezińskiego wtajemniczony w te wszystkie e, zawikłane, Dziwne ścieżki militarno-polityczne. Ja przypomnę tę najważniejszą ścieżkę z życiorysu Zbigniewa Brzezińskiego. To można sobie nawet w internecie znaleźć. On w takim mundurku polowym przemawiający do talibów i pokazujący im ręką. Tutaj Macie, tu widzicie: musicie wygrać i wygracie bo wasza sprawa jest słuszna. Yours, your cause is just. Z akcentem polskim notabene, bo Brzeziński w życiu prywatnym używał do końca życia polskiego. To warto y, chyba zapisać mu na plus, że kultywował te tradycje i język rodzimy. Więc mówił do końca życia po amerykańsku z akcentem polskim. Co ja wychwytuję po wielu latach z łezką wokół z tych filmów. No i widzę go w tych górach Kandaharu, czy jak to się tam nazywa, pokazujący tym talibom kierunki natarcia, że Amerykanie, my tutaj was wspieramy, bo wasza sprawa jest słuszna, bo walczycie z kim? No, to było 30 lat temu, z ruskimi w Kabulu. No i patrz pan, teraz Amerykanie z Kabulu wyszli, bo wcześniej Rosjanie wyszli, 2,5 wieku temu, pokiereszowani, a po 30 latach wyszli też Amerykanie, po cichu, i też pokiereszowanie i teraz kilka tysięcy Marines wysyłają po to, żeby ochronić, ochraniać lotnisko w Kabulu, żeby reszta personelu mogła bezpiecznie się ewakuować, bo tam wielu współpracowników, informatorów, tłumaczy i pomagierów, no im grozi po prostu samosąd i śmierć w męczarniach z ręki talibów, którzy zajęli stolicę, więc... No, dzisiaj te filmiki były bardzo znaczące, przewinęły się po Twitterach. To też próbowanie latać na błotniku samolotowym, też były takie tam próby. Szczały na lotnisku i tak dalej. No takie sceny z filmu sensacyjnego zupełnie, gdzie szpiedzy, terroryści, wojska i tak dalej, zamieszki. Ewakuacja ambasad, to już w, w historii amerykańskiej kilkakrotnie żeśmy widzieli. No Mamy powtórkę z ucieczki Rosjan z Kabulu. E, teraz Amerykanie uciekają e, w popłochu. To było zaplanowane oczywiście przez nich, A przecież nie stało się przypadkiem. Niemniej ofiarami jak zwykle są ci ludzie na dole, których to wszystko zaskoczyło, bo liczyli na to, że że Imperium ich obroni, a okazuje się, że Imperium nie ma czasu, bo Joe Biden jest schowany w ośrodku wypoczynkowym, jest na wakacjach, kilka dni urlopu w Camp David, jest tam podobno sam i ogląda CNN, jak amerykańscy komendosi się ostrzeliwują w Kabulu, ale nic poważniejszego się nie dzieje, poza tym, że ilość tam żołnierzy tych jednostek mobilnych będzie wysłanych do ochraniania ostatniego lotniska. Więc no, jest zmiana warty. W Afganistanie coś się przestawiło akurat 15 września, czyli tu żeśmy trafili. A twoja data, 15 października, chyba jest trafiona. Ja tutaj jeszcze nie mam jasności, bo te, no, nie mam na imię Krzysztof, nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć, ale z, z kilku, co najmniej trzech cyklicznych, tych gospodarczych m, wydarzeń m, rynków, które obserwuję, tak mi się to jawi, że, że połowa października będzie gorąca i tu, tu będzie kolejne przestawienie. Prawdopodobnie znowu jakaś dyslokacja. E, do, po, po, opowiedz bliżej, i, i, czym się sugerujesz, skąd bierzesz te, te inspirację, żeby podać taką datę. No przede wszystkim ja bym powiedział te 10 tygodni, które y, rząd Izraela podał na graniczny moment uzyskania zdolności bojowej. To znaczy, czy to by była zdolność praktyczna, czy potencjalna, to jest, jest inna sprawa. Chodzi o Iran oczywiście. Mhm. Natomiast dla nich y, to się nie liczy. Ważne, że jest jakiś parametr, który jest z tym związany, więc należy zareagować w tym terminie lub nieco szybciej. Zakładam, że procesy dyplomatyczne troszkę trwają i mają swoją bezwładność, więc nie będzie trochę wcześniej, tylko będzie troszkę później lub w dacie oznaczonej. Natomiast spodziewam się, że tak. Po pierwsze rozmowy w Wiedniu zostaną zniweczone w taki czy inny sposób, dlatego że Unia Europejska bez wsparcia Stanów Zjednoczonych nie będzie interesować się pozytywnym zakończeniem tych rozmów, bo jak dotąd najbardziej Unii Europejskiej zależało, żeby pomyślność rozmów była prowadzona i żeby ta atmosfera była twórcza możliwie do szybkiego sukcesu prowadząca. Niemcy w szczególności, to trzeba Niemcy zajmować. w szczególności, tak. Następnie nastąpiła zmiana w postronie amerykańskiej, ponieważ czekali na wymianę władzy w Iranie. Teraz się okazuje, że Izrael... Ma już własny plan i każdy pretekst się liczy, żeby go wykorzystać. Więc czy, czy z umową Jacopa, czy bez niej są gotowi, na co się tutaj wyraźnie minister obrony wyraził. No i co? Jeszcze tak. Mieliśmy prowokacje. Wszystkie zostały wykorzystane medialne. Medialnie było tam jedno zbombardowanie statku, zagrożenie szlaków handlowych. No i, i te prowadzenie, same, prowadzenie tak sześciu statków, które pływały sobie jak popadnie, nie wiadomo skąd, dokąd. Inna sprawa, kto ma w dyspozycji takie narzędzia informatyczne, żeby takie numery wykonywać, no to myślę, że Iran nie jest tutaj czołową potęgą światową w hakerstwie i w, w sztukach wywiadowczych. Także mamy tutaj podejrzanego. No i co? I mamy 15, powiedzmy, październik, trzeba coś zrobić. Jeżeli coś robić, to przed zimą. Ale Dlatego właśnie, albo... jakie są warunki geoatmosferyczne? Bo to, to jest, po, w dziedzinie logistyki, to jak wiadomo, zwłaszcza Napoleonowi, prawda, z historii, Stalinowi i Hitlerowi, no pogoda i te geotechniczne, atmosferyczne warunki potrafią pokrzyżować wszystkie plany. Jak to wygląda w sezonie monsunowym? Tam deszcz pada, nie pada, mrozy i tak dalej, zachmurzenie. Jak to jest na Bliskim Wschodzie? No właśnie, przestaje być sucho i twardo. No mhm. i zaczynają się deszcze, a co i przede wszystkim krótki dzień, chociaż może przy tej technice teraz to nie ma znaczenia, natomiast dla ruchów pieszych znaczenie jest, jak najbardziej jeżeli się chce opanować dany teren, no to nie robi tego lotnictwo, zdecydowanie. Czyli jeżeli, jeżeli wchodzimy w sezon jesienny, to na Bliskim Wschodzie, może na pustyni, tam gdzie jest sucho, to jeszcze coś się da zdziałać, ale na przykład w terenie górzystym w Iranie, to te naloty będą miały ograniczoną skuteczność. Tak to rozumiem? Tak, zgadza się dokładnie, natomiast jest jeszcze kwestia i zimnej aury, i śniegów, bo Iran jest górzysty, to jest kolejna rzecz. Poza tym kwestie tych wszystkich anomalii pogodowych, które teraz przed naszymi oczami się rozgrywają, też każą myśleć o tym, że nie do końca są te rzeczy przewidywalne, bo pewne sprawy się zerwa zerwały z łańcucha. A w związku z tym, że dosyć dużo się dzieje takich rzeczy, weźmy przykładowo pożary w Turcji i powódź błyskawiczną w Turcji dzień po dniu. W, w niedalekiej odległości. Także widać, że te sprawy troszkę budzą niepokój strategów wojennych i mogą spłatać niejednego figla. Czyli Turcy w jednym powiecie mogą tonąć w hektolitrach wody, a w sąsiednim powiecie upiec się żywcem z powodu pożarów, tak? No niestety tak to wygląda. Jesteśmy... To, to, to wydaje się takie troszkę niewiarygodne, no ale no nie takie technologie, że tak powiem są na ziemi. Ja proponuję przeczytać wszystkim zainteresowanym ostatni spotni biuletyn, gdzie wypowiada się gość z samego środka technologii, który pracował dla rządu i uchyla rąbka tajemnicy w bardzo wielu tematach. Te sprawy może tak najbardziej radykalnie wyszły na jaw, kiedy CIA opublikowało po 70 latach utajnień e, gruby raport, gruby raport dotyczący technologii wojskowych stosowanych w tym zakresie. E, sprawa jest e, już niejednokrotnie tutaj e, na tym forum poruszana i w, w, w we wszystkich tych publikacjach, które ZORO zapodaje. Także wielokrotnie mieliśmy szansę się o tym dowiedzieć. Niektórzy może do tego podchodzą sceptycznie, natomiast nie potrzeba wiele czasu, ażeby sobie sprawić, sprawdzić, jak daleko są to posunięte technologii, jak wielki mają obszar, jeżeli można sobie w Stanach na przykład zamówić firmę, która sprowadzi deszcz, w odpowiednim obszarze. No może teraz już nie, bo sprawy są już tak rozregulowane, że już nie wiadomo kto ten deszcz posiada na własność. Tak jak ostatnio Zjednoczone Emiraty Arabskie podkradły sąsiadom troszkę wilgoci, powodując u siebie powódź błyskawiczną. Także to są tematy znane. My tego już nie będziemy tutaj szeroko omawiać. Natomiast jest to czynnik, który przykładowo w Wietnamie w dużym stopniu zdestabilizował szlaki logistyczne dla Wietkongu. Były takie zasiewy chmur robione, które w skuteczny sposób rozmywały drogi transportowe. No ale tak czy inaczej zakończyło się Saigonem i mamy powtórkę z Saigonu w Kabulu, więc więc cuda cudami, a, a uporczywa, rzetelna prawda swoją drogą jak ktoś broni swojego przeżycia, to przeżyje. Tylko musi chcieć. To jest ten podstawowy warunek. Musi bardzo chcieć. Wietnamczycy chcieli i ocaleli. Podobnie talibowie w Afganistanie ze swoją starą kulturą. Ja znów nie jestem ich admiratorem i zwolennikiem tych średniowiecznych zwyczajów. Ale ta ich kultura, cywilizacja okazuje się jest jest stabilnym spoiwem e, społecznym, bo przecież to nie jest tak, że oni działają e, w pustkowiu. Ktoś ich słucha. Gdyby wszyscy ich nienawidzili, to, to by nie mieli żadnej władzy. Taka jest prawda. Bo mają jakieś tam uzbrojenie, mają jakąś tam bazę e, materialną, ale prawdziwe źródło ich siły bierze się z tego narodu. No bo mają kryjówki, mają zaopatrzenie od tubylców. Przecież nie wzięli się z kosmosu. Tubylcy ich zaopatrują. sprzedają im żywność, dają im schronienie, dają im wszystkie potrzebne materiały i ktoś chyba płaci im jakieś haracze, podatki, dzięki czemu Taliban przetrwał kilkadziesiąt lat w warunkach partyzantki górskiej. To daje wiele do myślenia. Imperium Światowe Amerykanów, które wydało niespełna 3 tysiące miliardów na operację afgańską, odchodzi stamtąd z podkulonym ogonem. 3 tysiące miliardów. Narysuj to sobie. Te zera na kartce papieru, albo w komputerze i po chwili, przez chwilę kontempluj tę liczbę. Ile to jest hot dogów w McDonaldzie? Ile to jest karabinów maszynowych? Ile to jest myśliwców? Ile to jest wyposażenia? Ile to jest paliwa? Ile to jest żołnierzy? Przez te wiele lat. No i co? No i musieli odejść. Także... Dla mnie to nie jest zbytnia wesoła informacja, ale napawa mimo wszystko otuchą. Ona się bierze stąd, że te siły witalne, te siły ludowe, te naturalne siły tkwiące w przyrodzie i w społeczeństwie będą mocniejsze i zwyciężą wszystkich wariatów. Z ich, z ich ideologiami, z ich planami dominacji świata. Takie mam, taką biorę z tego lekcję smutną z Afganistanu, przy oglądając cierpienie setek i tysięcy ludzi, bo oni na to cierpienie jakby zasłużyli, nie osobiście może, ale przez te trzydzieści lat hodowli, opium, na tych wyżynach, gdzie ponad połowa zasiewów to było chronione przez wojska amerykańskie. Co? Uprawy maku. Tak? Tak. No za zaopatrywali 90% rynku globalnego. Ponad. Według ich samych statystyk. Bo okazuje się, że od kiedy ustabilizowano sytuację w Kabulu politycznie, to produkcja opium na świecie wzrosła dwu, a nawet trzykrotnie. Kąd? Gdzie? No właśnie stamtąd. Więc e, mamy taką lekcję, no trzeba iść na odwyk, trzeba rzucić narkotyki, <głos> bo cena wzrośnie. <głos> I inne używki? Nie, no generalnie to taka, wiesz, taka lekcja moralności jest, że no, że e, natura zwycięża mimo tego, że jest niehigieniczna, jest brzydka, jest prymitywna. Ale te witalne siły, no, mają chyba wyższy priorytet od tych wszystkich tak zwanych cywilizowanych ideologii, które starają się zaprząc, wykorzystać, aby na tym zarobić. A jednak, przecież Afganistan nie upadł, żyje, ci ludzie nadal funkcjonują, jest kolejna rewolucja, kolejna wojna. No i talibowie, którzy się biorą z ludu, z gór, to są górale, tak? Z, wygrali po raz kolejny. To nie jest pierwszy i ostatni wypadek, bo ta ich m, Odyseja m, ma już tysiącletnią tradycję. Afgańscy górale zwyciężyli wszystkie imperia, które starały się ich podporządkować. Wszystkie. Poczynając od e, imperium, imperium Mongołów, którym dali potężnego łupnia Mamy Rosjan w najnowszej historii, którzy chcieli tam rządzić. Teraz mamy Amerykanów. I następna zmiana to są Chińczycy, a ci są chyba już mądrzejsi, bo już nie chcą rządzić. Zauważ, że zanim ta zmiana nastąpiła, to dwa tygodnie temu Chińczycy podpisali uroczysty kontrakt z Talibanem na temat ochrony granic. I Talibowie zobowiązali się w ramach jakiejś wymiany usług do e, och, lojalnego, wiernego ochraniania interesów chińskich w Afganistanie. Jeżeli dojdą do władzy, to nie będą sekować Chińczyków, nie będą stawiać im żadnych barier gospodarczych, a w szczególności będą chronili wszystkich przejść granicznych dla potrzeb jedwabnego szlaku. Tu chodzi oczywiście o rurociąg naftowy i gazowy z Iranu. I to jest temat bardzo rozwojowy. Tak, no i szczególnie ja bym powiedział i podkreślił nawet szczególnie w kontekście Bliskiego Wschodu i mm, ewentualnie nieudanego y, traktatu atomowego i y, sankcji na Iran za sprzedaż ropy, więc ta ropa pójdzie w przeciwnym kierunku. Do Pójdzie na wschód, do Chin, na co oni czekają i zacierają ręce. Poczynili miliardowe inwestycje w irański przemysł wydobywczy, gdzie założyli całą sieć joint venture. W zabezpieczeniu kapitałowym są oczywiście złoża naturalne, bo Iran nie ma bogatych finansów, bo jest na outsize, jest należy do bardzo elitarnej grupy dwóch banków centralnych, które są poza oficjalną siecią banków centralnych światowych z tak zwaną wolną walutą, są tylko dwa takie państwa, które są poza tym oficjalnym obiegiem, to jest Korea Północna i Iran, w których banki centralne emitują walutę teoretycznie niewymienialną na nic na wolnym świecie czyli żyją w autarki, żyją na outsidzie, są po prostu y, wyrzutkami, y, a jednak funkcjonują, a jednak działają, żyją, podpisają różne umowy barterowe i swapowe, między nimi z Chińczykami. To jest dla Iranu y, koło ratunkowe i żyła złota jednocześnie, bo Chińczycy są największym importerem ropy na świecie y, i zwiększenie udziału eksportowego Iranu zaledwie o 10 punktów procentowych. To są potężne dziesiątki i setki miliardów rocznie wpływów. Więc to będzie miało miejsce. Było, wie, było wiele przeszkód logistycznych, bo e, cysterny, te tankowce irańskie mają problemy w ruchu morskim, ale kiedy ta budowana już magistrala biegnąca przez e, Afganistan, przez te wyżyny Kilka tysięcy metrów nad poziomem może się powiedzie, za dwa lata będzie zupełnie inna równowaga m, m, paliwowa na naszym globie i myślę, że w tym terminie trzeba oczekiwać końca epoki, faktycznego, końca epoki Petrodolara i OPEC jako dyktatora cen światowych w ogóle. No bo główny klient, ten, który chce m, dyktować ceny w Iłanie, po prostu będzie miał osobną magistralę z Iranu, która wystarczy do moderowania cen światowych przez OPEC. Ale doskonale się to wpisuje w podział na bloki militarne na świecie. Zgadza Taki się. Ja akurat, akurat, akurat w tym kluczowym momencie, zobacz, Amerykanie, ni z gruchu, ni z pietruchy wychodzą z Kabulu, a Skoro natura nie znosi próżni, no to wchodzą talibowie, no bo kto inny? Ale talibowie to nie są tacy talibowie wieku wczorajszego, czyli umówieni z Rosjanami albo ich zwalczający. Nie, to są talibowie, którzy już są posłowie z Pekinem. Oni już są radośnie umówieni w tych najważniejszych sprawach. To już zapre... Zobacz, w jakim błyskawicznym tempie rozgrywa się tam sytuacja. Prawda? Tak. A my wszyscy tutaj zajmujemy się jakimiś ustawami, e, nowelizacjami KPA, które mają się jak kwiatek do kożucha. No bardzo, można się zajmować różnymi światami i różnymi rzeczami. Przed chwilą była sprawa e, olimpiady, prawda? A tym się wszyscy ekscytowali. Mistrzostwa Świata, teraz jest Wuelta w Hiszpanii. No ten każdy ma jakieś zajęcie, prawda? Może się zajmować różnymi rzeczami, ale tymi poważnymi sprawami jakoś to, no, nie jestem w stanie znaleźć poważnych analityków, publicystów nawet, ale analityków to już w ogóle ze świecą szukać, bo ci, którzy byli piewcami istniejącego porządku, napisali po pięć książek na temat nowego porządku, tak zwanego Trójmorza i jacy będziemy, będziemy nowym mocarstwem jagiellońskim, prawda, to ci jakoś znikli i zapadli się pod ziemię i nie są w stanie wyjaśnić, co to się dzieje. No, dzisiaj przeczytałem takie zdanie, że Polsce niepotrzebni są wrogowie, jeżeli ma Amerykanów za przyjaciół. No tak, to znane przysłowie. To znana trawestacja przysłowia, znanego nam od wieków, że nasi odwieczni przyjaciele zawsze nam dawali kopniaka w wiadomą część ciała w kluczowym momencie. Tak? Ta reguła się sprawdza, no co do Joty. Zawsze, za każdym razem, przy każdym okrążeniu, przy każdym walczyku, przy każdym Polonezie na koniec jest mordobicie. No tak, no tak. No ale właśnie można by się zastanowić, dlaczego to w tym momencie y, tak się zda zdarzyło, że praktycznie na znowu tego 15 sierpnia y, zwaliła się cała polityka zagraniczna y, polskiego rządu. Albo jesteśmy pokłóceni, albo jesteśmy w sporze jakimś biznesowym, albo w sporze chociażby kulturowym, obojętnie jakim. Wszyscy sojusznicy i wszyscy wrogowie są po przeciwnej stronie, więc nie wiem, jak można znaleźć takie miejsce, żeby być w sporze ze wszystkimi. No, powiem Ci, że ja jestem bez grzechu w tej sprawie, tak, żona Cezara, bo ja tylko to... Projektowałem, czyli widziałem w przyszłości. Z niepokojem podałem tę datę, ale nie powiedziałem, że Kaczyński wtedy puści bąka akurat tego dnia. Więc tutaj jestem bez grzechu, to ja nie jestem tu inicjatorem. Ja nic nie sugerowałem w tej sprawie, że Polska będzie bita 15 sierpnia. Nie, nie chciałem tego, nie planowałem i z zaskoczeniem smutnym przyjąłem tę smutną rocznicę, bo jak powiedziałem sąsiadowi, mówię, że no to jest taka patriotyczna rocznica i to takie święto narodowe, ale dla mnie jest smutne. No dlaczego? No bo myśmy tyle lat temu zwyciężyli bolszewików, patrz pan, a oni nas cały czas leją. <śmiech> <śmiech> <śmiech> I, to, i, I to jest smutne, takie, no taka e, no, przykra, e, naprawdę uwierająca konstatacja, wiesz, bo chciałoby się zobaczyć, że idziemy w końcu w tej jasną stronę, że w końcu żeśmy to pokonali, że mamy z tym spokój, już nie mamy z tym nic wspólnego, ale tak się wiesz nie da. Bolszewi nie da się pozbyć bolszewików, bo my możemy się z nimi rozstać na linii Bugu, ale oni do nas przychodzą z Waszyngtonu. No to jest właśnie taka, takie nowe centrum teraz, marksizmu i leninizmu. I spróbuj się w tej sytuacji obronić. No, ja wielokrotnie już sobie dworowałem z, z kurdupli, tak, to znanych przez wielu lat. I ten jeden kurdupel, który się został u władzy, ja mu nie zazdroszczę. Generalnie nie, nie, nie poważam go zbytnio, ale staram się zachować umiar tam gdzie y, są prowadzone organiczne działania pozytywne tak? nie będę w Czambu potępiał wszystkiego dlatego, że jestem przeciwnikiem nie jestem ateistą polityczną mam to w nosie ten teatrzyk po prostu się rozgrywa dla gawiedzi ale patrzę na te organiczne rzeczy i no, widzę od co najmniej dwóch lat przyspieszającą degrengoladę organiczną że no, rządy kurdupla niestety są coraz podlejszej jakości, bo chwytają się tylko stołków, a nie pilnują już tych rzeczy najważniejszych. Być może nie mają już siły, aby to zrobić. Zadłona tak. opadła po prostu. Tak, nie mają siły, nie mają możliwości, są zbyt wielu wrogów, zbyt wiele interesów sprzecznych. Czyha, a tu jeszcze trzeba przytulić parę milionów dla rodziny, prawda, i dla pociotków, więc. No sam rozumiesz, że no nie da się tego pogodzić, więc przykra jest to, te, ten widok. No w środku lata, które wygląda pozytywnie w statystykach, bo, bo nie, nie, już nie, nie narzekajmy na wszystko, to nie ma końca świata, jeszcze nic się nie zwaliło, poważnie. No ale te sygnały, które widzimy już na horyzoncie, no pozytywne nie są. Niestety i wszystkie zdecydowanie E, idą w stronę takiego no, e, no, ograniczenia naszych ambicji. Z tej albo z innej strony trzeba bez, będzie znowu zaciskać pasa, trzeba będzie mierzyć siły na zamiary, trzeba będzie płacić wyższe podatki, trzeba będzie uważać, co się mówi. No Mamy powrót do takiej no, do znanej komuny. Ja w brutalnej formie jakby nie Że zamkną wolny rynek, bo będzie on jeszcze funkcjonował przynajmniej formalnie, ale jeżeli chodzi o biurokrację, o te stosunki społeczne, o generalny Nasry, to no to będzie troszeczkę przypominał już taką słuchową komunę znowu. Wystarczy zobaczyć w dzisiejszej prasie uprawnienia Sanepidu do nakładania grzywien za niestosowanie się do reżimów sanitarnych, grzywna zaczyna się od 5 tysięcy, a kończy na 30. Także ciekawa liczba. No to jest na poziomie europejskim, tak, bo we Włoszech, we Francji, tam są mandaty wymierzane z rzędu od kilkuset euro się zaczyna. 2000 euro to jest kara dolegliwa na przykład za mm, legitymowanie się sfałszowaną legitymacją, sfałszowanym świadectwem szczepień. To będzie rosło, będzie eskalowało, ale na razie wynosi tyle, więc e, skoro u nas za jakieś tam przewinienie minimalna grzywna jest pięć tysięcy, to znaczy, że zaczyna się ostro. No tak i to widać, że to nabiera na na sile. Yy, w... Też w ostatnich dniach przeczytałem, że w Stanach rusza rekrutacja na strażników w obozach odosobnienia w, w, w, w związku z, z przekraczaniem y, tych obostrzeń covidowych. Także to było bardzo wyraźnie zaznaczone, że to nie jest tam do więzienia, do poprawczaka czy do innych tam y, obozów y, powiedzmy związanych dla z kryminalnym y, prowadzeniem się niektórych jednostek tylko po prostu dla tych, którzy zostają uznani przez władzę za osoby stanowiące zagrożenie czy yy, konieczność odosobnienia od reszty. No także to niedawno jeszcze... Epidemiczne, teorią, tak? Zagrożenie epidemiczne oraz informacyjne, bo jest mowa na przykład o tych o tak zwanej dezinformacji no, Tak, to jest Nartej. strasznie groźne. Tak, więc tutaj nie tylko chodzi o, wiesz, o, o stan sanitarny, że, że twój sprawdzian, tak zwany test, który do niczego się nie nadaje poza wrzuceniem do śmietnika, jak sam jego twórca potwierdza, wykazał, że masz pozytywny albo negatywny. To nie ma znaczenia. Chodzi o to, że ktoś przetestował, że jesteś dezinformatorem i na Twitterze wykrył, że rozsiewasz nieprawidliwidłowe wieści, więc być może trzeba cię izolować. Więc te izolatoria, jak oni tam to nazywają, to są obozy internowania. Na razie nie ma formalizacji, więc niesie paniki. To jest propozycja. To jest propozycja legislacyjna, Centrum hod Hodowli Chorób, Centrum Zarządzania Chorobami e, Disease Control Center z Atlanty w Teksasie. To jest spółka prawa handlowego, która tym się zajmuje i e, wszyscy uznają ją za agencję rządową. No i w pewnym sensie tą agencją rządową jest, bo instytucje rządowe spełniają, e, nie wiedzieć czemu, e, te e, ich ekspertyzy i zalecenia i każą nakładać i zdejmować maski i różne inne ćwiczenia wykonywać, chociaż Center for Disease Control z Atlanty nie jest niczym innym, tylko organizacją e, działającą for profit, czyli spółką handlową, co można sobie na Dan and Bradley przeczytać. To jest oczywiście teoria spiskowa, ale jak sobie sprawdzisz ich numer w rejestrze, i zarząd, i sposób organizacji, to można to łatwo potwierdzić. To jest organizacja hybrydowa, czyli państwowo-prywatna. Od wielu dekad partnerstwo publiczno-prywatne funkcjonuje w wolnym świecie, w szczególności w Stanach. Jeden z tych wykwitów jest to Centrum. I ono nie może wydawać żadnych dyrektyw urzędowych, bo nie jest częścią rządu, w sensie pełni formalnym ale jest instytucją opiniotwórczą dla organizacji rządowych i taką ekspertyzę z siebie wydaliła około 10 sierpnia i teraz jest ona procedowana. Być może to jest balon próbny, który doprowadzi do nowego dekretu. Bidonia jak się pojawi z ukrycia po katastrofie afgańskiej i oznajmi Amerykanom, że teraz muszą przygotować się do obozów internowania, ale nie wszyscy, tylko w tych regionach najbardziej zagrożonych epidemią. Chodzi o duże ośrodki miejskie, wszystkie duże aglomeracje, jest ich tam kilkadziesiąt w Stanach, wedle rekomendacji CDC, powinny mieć takie izolatoria masowego odosobnienia z powodu właśnie epidemii. Jako takie, to taka broń skuteczna na rozwijającą się czwartą falę pandemii, czyli tak zwaną deltę, która teraz jest modna, grana na całym świecie, więc zobaczymy, czy to się przyjmie. Na razie moje prywatne rokowania co do skuteczności medialnej i e, legislacyjnej tej propozycji nie wykraczają poza 50%, ale to już jest dużo. Dlatego, że ta propozycja nie jest całkiem od czapy, ma duże szanse realizacji. Zobaczymy, jak to się rozegra w przeciągu najbliższych dwóch tygodni, powinniśmy do końca sierpnia mieć jasność. I taka chyba była um, myśl przewodnia, inicjatorów tego przedsięwzięcia, aby do 1 września mieć jasność, czy z tym planem jedziemy, czy nie. Na razie. Jest jest na... Rekrutacja już trwa. Tak, ale ona jest też wirtualna, bo Y, tem, tam parę milionów można tym ludziom wypłacić za gotowość, ale oni wcale nie muszą być zatrudnieni. Chodzi o opcje, tak. gotowości do y, zajęcia stanowiska w tych obozach y, koncentracyjnych, bo takim przyszło się myśl, jak zacząłeś mówić, zgodnie z historycznymi analogiami, ale oczywiście mają to być formalnie izolatoria, czyli obozy internowania może nie tyle chorych, co zagrożonych epidemicznie. O. Cokolwiek by to miało znaczyć. Tak jest. Może inaczej, co władza zdefiniuje jako zagrożenie. Tak, no bo przecież dekretu jeszcze nie ma. Więc dopiero w szczegółach zobaczymy, co będzie przestępstwem covidowym, a co nie. No Bo jak zasłużysz na na przykład na dezinformację covidową na Twitterze, no to cię po prostu izolują, żebyś nie pisał na Twitterze. No właśnie. Przypominam, że sprawa ma stary kryptonim REX-84, bo to jeszcze za Regana się odbywało i przy okazji badania pewnego budżetu wyszło, że powstało 600 takich obozów. Tak, a, a ostatnie ćwiczenie z tej serii było procedowane, nie wiem, dwa lata temu pod hasłem Mastering the Human Domain, czyli opanowanie domeny ludzkiej czyli wzięcie pod but wszystkich humanoidów. Takich weźmiemy za mordę, że wszyscy będą maszerowali zgodnie. To, te ćwiczenia się odbyły w realu, to nie było wirtualne. No ja czekam na realizację scenariusza yy, ćwiczenia w przypadku ataku zombie, bo takie też były. Firma <śmiech> organizowała dwukrotnie w przeciągu ostatnich pięciu lat takie ćwiczenia. I aż się boję, skąd im taki pomysł przyszedł do głowy. Prawda? I no? wcześniej parę filmów, które tam sugerowały, że tam niektórzy z to brali jakieś szczepienia. No to się nazywa porażenie wyższych funkcji nerwowych. W tak. W magicznej nomenklaturze. Ja, ja nic nie sugeruję, tylko tak relacjonuję, co widziałem w kinie. No to zwykle jest tak, jeżeli chodzi o, o kinowe wersje, że około 20 lat wcześniej pojawiają się technologiczne zapowiedzi i możliwości różnych zdarzeń. Natomiast jeżeli sprawa już wchodzi do realizacji takiej użytkowej, no to wtedy z kina to znika. Pojawiają się nowsze wersje, które mają dalej do yy, zrealizowania. Czy twojej prywatnej opinii to jest... To jest realne, że Amerykanów pozamykają w tych obozach koncentracyjnych, przepraszam, sanatoriach covidowych, tak? To się tak naprawdę bezgłośnie odbędzie bez żadnego sprzeciwu, że nikt nikogo tam nie będzie macał. To znaczy, jest, jest tam jeszcze jeden mały punkcik konfiskata broni. No, no, no, no. no. To jest jedna sprawa, która pozostaje nierozwiązana. I póki co te wszystkie incydenty z udziałem różnych osób, które się okazują potem na listach płac różnych agencji, które biorą udział w konkretnie przygotowanych inscenizacjach. Co więcej, ofiary tych inscenizacji umierają wielokrotnie, co widać na różnych zdjęciach. Nie mówię, że tak jest w każdym przypadku, ale było wystarczająco dużo tego typu przykładów. To się nawet, ten, te, te firmy specjalnie nazywają, to są tak zwane ekstremalnie naturalistyczne ćwiczenia. Tak to wygląda. Szereg y, specjalnie przygotowanych aktorów bierze w tym udział. Y, to są bardzo często y, różni inwalidzi, którzy nie mają tam ręki, nogi, nogi. Y, no i do tego, to zresztą można zobaczyć na filmie wielokrotnie, na różnych filmach zwykle kinowych, jak się przeprowadza w końcu bez uszczerbku dla zdrowia różne scenki. Także nie ma problemu, żeby zrobić to na użytek polityczny. Ja się może narażam bardzo wielu słuchaczom, którzy mają powściągliwe nastawienie do tego, co się dzieje wokół nas na świecie, ale proszę mi uwierzyć, że Kiedyś teorie spiskowe od praktyki spisku dzieliło kilka lat ciężkiej pracy i wysiłku lub ewentualnie publikacji różnych materiałów półjawnych czy półtajnych. Teraz w wielu przypadkach jest to tydzień lub dwa, także można sobie na tym przykładzie przestudiować szereg rzeczy. Ja tu nie od parady podaję pewne hasła, które są do znalezienia, Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sobie to sprawdzić, ale musi wykonać własną pracę, bo ciężko komuś nałożyć do głowy. Tego w szkole nie uczą w każdym razie. Jak w Google Crisis Actors. O, crisis to, to, Actors to jest zawód, to jest, to jest specjalna e, specjalizacja aktorska. I drugo i trzeciorzędni aktorzy z Hollywood tego się i mają, bo Hollywood upada w sensie filmów kinowych już od dłuższego czasu z powodu internetu, a teraz z powodu COVID-u i tam znajdują lukratywne zatrudnienie, zwłaszcza ci aktorzy młodzi z tego trzeciego rzędu pragnący rozwijać swoją karierę. Jest ich kilka tysięcy w Stanach Zjednoczonych, ale działają na całym świecie tego typu agencje. Crisis Actors to jest kilkanaście znanych firm, które tym się zajmują. Czyli organizują imprezy, wynajmują całą ca tych aktorów i ca cały, całą scenizację, organizują scenografię, przywożą, rozwożą, to wszystko. Jest catering także więc jest komplet obsługi na arenie, nie tylko wewnętrznej w Stanach, ale w międzynarodowym enturażu. także w Europie, to jest drugi teatr działań, największy, ale działają też w innych państwach. W szczególności mają bazy we wszystkich państwach członkowskich, natowskich oraz przy, e, e, sprzymierzonych z NATO, więc także biuro e, co najmniej jednej agencji headhunterskiej Crisis Actors mieści się w Kijowie. To a propos różnych reportaży z, z Majdanu, <grych> których nie sposób odróżnić oryginału, od oryginału, bo już wtedy były kręcone przy użyciu profesjonalnych zespołów. Ale to jednak na marginesie. Warto sobie posprawdzać, postudiować, co to jest aktorstwo pod tytułem Crisis Actors i istotnie można tam znaleźć co najmniej kilkudziesięciu aktorów zapisanych w bazie danych aktorów. E, MDB to się bodajże nazywa, jest jeszcze kilka innych mniejszych, gdzie są życiorysy, fotosy i to są ci ludzie po prostu, których można na tych filmikach znaleźć, więc e, to nie jest teoria, to jest fakt udowodniony wielokrotnie, ale jak mówisz, e, trzeba samemu postudiować. Czy i ja, na ile będą mieli zastosowanie w najbliższych działaniach telewizyjnych, no to nie jestem w stanie powiedzieć, w jakiej imprezie będą brali udział, ale że znajdują zastosowanie i są wykorzystywani, jest faktem bezspornym, no bo żyją i dobrze zarabiają, więc. Zaznaczyć należy, że osoby wrażliwe nie powinny oglądać tych zdjęć lub patrzeć przynajmniej jednym okiem z możliwością zatkania drugiego. No ale to się dzieje, także to wszystkie. To się dzieje, tak. Wszystkie chwyty dozwolone. Ale uprzedzić należało. Co w najbliższym czasie widzisz tutaj e, do Proszę, tego? Jeżeli to, ta... jeszcze, jeszcze do tych stanów bym wrócił. E, to, że te obozy e, odosobnienia znajdą jakieś zastosowanie, to ja jestem pewien. Natomiast procent ich wypełnienia uznaję, że będzie nieduży. Dlatego że społeczeństwo amerykańskie w dużej mierze orientuje się, co jest grane, bo to przy wyborach Trumpa wyszło w bardzo zdecydowany sposób. Myśmy to śledzili na bieżąco. Tydzień po dykodniu te wszystkie, te wszystkie akcje, prowokacje, pułapki medialne i tak dalej, tego było sporo. Dlatego Duża część społeczeństwa, które aktywnie brało udział w, w poparciu dla Trumpa musiało przebrnąć edukacyjną drogę, żeby się zorientować o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego w tej części społeczeństwa amerykańskiego można upatrywać sił sprzeciwu i, i zapewne one tam się pojawią. Natomiast w jakim procencie, w jakim zakresie ten opór się pojawi to trudno powiedzieć, bo wystarczy, że wyjdzie kilka jakichś rozporządzeń czy ustaw związanych. No głównie chodzi o, o tą poprawkę do konstytucji, która uprawnia do posiadania i noszenia broni. Jeżeli to zostanie ograniczone lub zlikwidowane i nie pojawi się sprzeciw, to wtedy będą dalsze kroki. No ale widzisz, prawo federalne nie jest w stanie tego zlikwidować, dlatego, że to jest za zawarowane w konstytucji. Można jakieś tam wytrychy prawa międzynarodowego, jakieś umowy z ONZ-em i tak dalej, traktaty międzynarodowe stosować, które z samego, samej mocy prawa są nieważne, bo nie mogą abrogować konstytucji. Ale mm, jaki, jaki to jest praktyczne, praktyczne wyjście na szybko z tej sytuacji? Ja widzę tylko jedno. Mianowicie stan wyjątkowy z powodu czwartej, piątej fali e, i będą te ćwiczenia REX-84, e, których najważniejszym elementem była, m, była konfiskata broni. E, I to jest etap wstępny tego zamordyzmu znanego nam z czasów komuny. No bo jak e, nie będą mieli broni, to będą słuchali wszystkiego tak, jak teraz robią Kangury na południu, też przecież mówiące po angielsku. Ponad Praw... siódmy tydzień stanu wojs... wojennego. Prawda? Tam tak, są siódmy. testowani. Kangurów testują w teraz posłuszeństwie. Jak długo wytrzymają? Bez oporu społecznego, bez, jakiegoś, bez, wyra... bez wyraźnej reakcji. Nie mają broni, bo kilka lat temu się jej pozbyli ustawowo no to teraz mogą tylko wygrażać palcem albo organizować marsze, no marsze nie, no bo tam jest zbyt małe zaludnienie, żeby cokolwiek zrobić, mogą jakąś próbować organizować sobie partyzantkę, no ale jak na takich wielkich, rozproszonych terenach zorganizować partyzantkę, kiedy wszystkie środki łączności są inwigilowane przez służby specjalne? Jak się porozumieć, tak? No właśnie. Wszystkie autostrady, drogi przelotowe są po prostu obsadzone przez policję i nie wolno wychodzić z domu. I jak jedziesz, to, to musisz mieć przepustkę i jak nie masz, to cię od razu haltują i wiozą do ośrodka internowania. Więc no to tak wygląda. Testujemy, Testujemy jak to naprawdę działa na zasadzie dziwnego kontynentu, daleko od szosy. Nikt tego nie wie, nie widzi, bo wszystkie przecież przekazy są cenzurowane. Jak to naprawdę wygląda? Nikt się tym nie interesuje. Ile tam w końcu jest? 18 milionów czy ilu? Kto by się panie tym przejmował? No, także tam testujemy, jak można wziąć za mordę tak zwany wolny rynek, kiedy nie ma broni w ręku. No, ale Amerykanie niestety wciąż tę broń mają, więc najpierw trzeba im tę broń zabrać. Jedyna możliwość na szybko, no, to jest zorganizować stan wyjątkowy, gdzie jest COVID i, no i wariatom nie nie wolno zostawić broni w ręku, więc musimy profilaktycznie, jak wiadomo jest stan wyjątkowy, to można zrobić wszystko, bo wtedy konstytucja nie obowiązuje, czyli wszystkim zabrać broń. No i pytanie, ilu, ilu się na to zgodzi dobrowolnie? Hmm. To jest dobre pytanie. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, nie studiowałem, nie jestem socjologiem amerykańskim. Oni już na pewno sobie to przygotowali, ten wariant. Myślę, że mam wrażenie negatywne na ten temat, dlatego oni podchodzą tak ostrożnie do tego, bo wedle moich optycznych szacunków co najmniej 7% Amerykanów po prostu się na to nie zgodzi i każdemu interzowi, który przyjdzie w mundurze albo bez, z legitymacji albo bez, po prostu wystrzeli prosto w ryj, na dzień dobry, w drzwiach. No. No bo dlaczego tam wchodzi o trzeciej nad ranem? No tak. tak. I mają taką tradycję. Tak. A my swojego domostwa będziemy bronili, bo mamy do tego prawo i jesteśmy wyszkoleni, wiemy jak to robić, mamy noktowizory, mamy mamy instalację wczesnego ostrzegania na całym terenie naszej haciendy, prawda? No. Także jak uzbrojona banda senów przyjedzie swoimi mrap pod nasz dom i wysiądzie z tych pojazdów opancerzonych, odpornych na działanie substancji wybuchowych, no to nawet jeżeli są, mają na sobie te, te, te tak zwane osobiste te, te, te pancerze, tak? To one, to one działają tylko na MR-15, na, na tę broń e, małego kalibru, 5-6 mm ale na dobrą giwerę 9 mm to już są nieodporne a już na pewno nie na kaliber 50, czyli pół cala, czyli 12,5 mm prawdziwą broń <śmiech> maszynową jedna kula i faceta nie ma. Czy, czy ma... To to z zwykłe czy, magnum to 44 czy, kaliber. Czy jest, czy jest opancerzony czy nie, już nie ma głowy. No, Nie będzie kombinował. Także no, nie podoba mi się ta, ta wizja, nie podoba mi się ta kultura e, wolnej amerykanki, ale chyba doszło do tego momentu, że to będzie ostatnia deska ratunku. To, to ja bym jeszcze wrócił po tych słowach bezpośrednio do ostatniego felietonu, gdzie wypowiada się gdzie wypowiada się ten gość od pogody, ten specjalista od pogody, i mówi ni mniej, ni więcej, że w, przy takim rozwoju wydarzeń no to dryfujemy do wersji społecznej Mad Maxa. Tak się dokładnie wyraził. No tak, bo napięcia eskalują. Napięcia w życiu społecznym napięcia te w życiu osobistym dotyczące bezpieczeństwa osobistego, czyli chodzi o bezpieczeństwo monetarne, bezpieczeństwo zamieszkania, czyli się nie eksmitują, bo nie zapłaciłeś ostatniej raty, bo nie masz zatrudnienia, nie masz na te, prawda, i tego i owego, nie masz prądu, nie masz e, pod, najbardziej prymitywnego bezpieczeństwa osobistego swojego i rodziny. Chodzi o przetrwanie biologiczne, do tego jeszcze dochodzi zagrożenie tym covidem całym, tak? To jest ciśnienie społeczne i to psychiczne. No i lękasz się o własne zdrowie i przetrwanie, tak? I nawet pani z sanepidu może narobić y, kłopotu na poważną skalę? No zgadzasz się i do tego jeszcze dochodzi nacisk administracyjny, no i dekiel pęka w tym momencie. Mamy sytuację niekontrolowaną, bo jak jest za dużo tych negatywnych sygnałów, to w końcu ludzie po prostu pękają. No i zobaczymy, co, co się wydarzy, bo ciśnienie jest można... jest to jeden z kierunków właśnie rozwoju wydarzeń w państwach, gdzie przegięcie władzy byłoby zbyt duże, albo odwrotnie, kiedy władza jest słaba, a społeczeństwo widzi, że nie jest zarządzane dla ich dobra, lecz wprost przeciwnie. No, władza nie jest słaba, bo władza jest u szczytu swoich możliwości, bo zbierała wszystkie możliwości e, sprzętowe e, i techniczne przez wiele dekad. Władza jest naszym nadzorcą, e, udającym tylko dobrowolne takie, że po... tak, my tutaj jesteśmy waszymi sługami, ale Wiecie, co prawda, zarabiamy pięć razy więcej, jeździmy drogimi furami na koszt państwa z ochroną, ale to wszystko dla waszego dobra. I tak powoli, powoli zaciskamy tę smycz na waszej szyi i w końcu się okazuje, że tak, dla waszego dobra bierzemy was na tę smycz, a w końcu zamkniemy was do ośrodka odosobnienia, bo jesteście chorzy, bo nie chcecie wszystkiego słuchać, to, to tak demokracja karze wiadomo, to władza, dla dobra społecznego, wszystkich zapuszkujemy. No, doszliśmy już prawie do tego to, to etapu. To prawda, to nie jest zgodne z konstytucją, ale to jest dla waszego dobra. Ale na konstytucję już kładziemy lachę od ponad roku, więc tak. tutaj się nie będziemy takimi rzeczami epatować. Konstytucja, konstytucja. O, o, o, o. Wielkie halo. Wszyscy ją połamali, wycierają sobie nim pyski i tyłki, no i co z tego? Nie ma świętości. Kto tutaj, kto i który z urzędników, który z tych rządzicieli naprawdę, to ja, ja nie mówię w tym świecie oficjalnym, ale tak od serca rzetelnie szanuje te przepisy. Przecież widać, no, no, myślę, że. Przy tym doborze naturalnym, jaki panuje w polityce, to już żaden. Mają to w tyle po prostu. To jest kawałek śmierdzącego papieru, jakiejś makulatury obszczanej. Kto się tym będzie przejmował? to Sąd najwyższy. No. Huknęli na nas w Strasburgu i o, o, o, już nie ma. No Wycofali się nas z góry upatrzone pozycje. No Także to wszystko jest wirtualne, zrobione z tektury i szacunku patrząc na to naprawdę nie można mieć do do tego tekturowego państwa tak zwanego prawa. Ja nie mówię sensu largo, że nie trzeba mieć szacunku do swojego państwa, bo to jest organizacja zbiorowa nas wszystkich. Powinniśmy mieć do siebie nawzajem szacunek. To jest ostatnia deska przetrwania przed dziczą. Ale to nie oznacza, że mamy mieć przede wszystkim szacunek do jakichś szmatławych przepisów wymyślanych przez rasowych z bandytów, tak? którzy sami tego nie szanują. Rozumiesz o co mi chodzi? I musimy się siebie... w telewizorze z terminem obowiązywania od rana. Mu... Od wczoraj. Musimy siebie wczoraj. nawzajem szanować jako ludzie, jako, jako tak zwane społeczeństwo obywatelskie. Musimy znaleźć te, te granice rozróżnienia między e, przestrzenią prywatną i publiczną, gdzie one się zazębiają organicznie, gdzie jest ta granica rzetelna, że nie wszystko tej przestrzeni publicznej wolno. Nie wolno łamać tabu prywatności. Albo jest COVID, albo jest to i tamto. Nie. To jest moja przestrzeń prywatna i tutaj wara wszystkim do tego, co tu się dzieje. Koniec. To przebiega moja granica. Ale to nie znaczy, że ja będę robił rewolucję na zewnątrz. Ja tylko bronię swojej przestrzeni osobistej. A poza nią będę bronił naszej zbiorowości, bo to jest moja rodzina, ale ta większa okolica to są moi znajomi, to jest moja gmina, to są moi przyjaciele, współpracownicy. U tego kupuję chleb, a ten uczy moje dzieci, ten wozi je do szkoły i tak dalej. Prawda? Tworzymy organiczną społeczność. Czyli jak zwykle dochodzimy do tych samych wniosków, obojętnie czy przez Afganistan, czy przez Iran, czy przez nasz... Musimy się Wynika. szanować i nie możemy się pozwolić podzielić jakimś synom, którzy nas rozgrywają od tysiącleci. Tylko o to chodzi. Zachowywać się racjonalnie, nie dać się podpuścić. No i żyć w miarę godziwie, nie robiąc innym krzywdy. To jest złota zasada obowiązująca od czasów niepamiętnych. No tak. Myślę, że tym, tym optymistycznym akcentem moglibyśmy dzisiejszą audycję zakończyć. Główne tematy są zrealizowane, ale oczywiście to jest tylko mały ułamek tego, co się dzieje. I tego, co, co wokół nas yy, właściwie no, dociera każdego dnia i zasypuje nas najróżniejszymi niespodziankami. Za dwa tygodnie mam nadzieję, że się nam uda yy, zrobić kolejną audycję. Ja przepraszam za swój yy, głos przeziębiony, no ale tak to bywa czasem, że w środku lata człowiek zapadnie na jakieś dziwne przypadłości. I to yy, w szerokim yy, że tak powiem składzie yy, towarzyskim nawet no, pośród ludzi, którzy się nie widzieli, nie słyszeli a w tym samym czasie dokładnie w ten sam dzień lub dwa, trzy dni później, nie dalej y, dostają tych samych yy, katarów, kaszlów i tak dalej. No widzisz, zapoznałeś się ze wszystkimi sąsiadami w internecie No tak <laughs> Takie czasy za dwa tygodnie, czyli w połowie drogi do... E... No, ciekawych przełomów, jak zwykle. No, no, no. no zobaczymy. Przesień e... się i, i, rysuje bardzo intrygująco. No a październik to już się tę datę podał. Kurde, ja już sam się zaczynam zastanawiać, co wtedy wybuchnie, no? No Ja nie wiem, ten 15 sierpnia był datą umowną, bo to, tak to zwykle bywa, że trzeba sobie jakąś datę wyznaczyć, która jest najczęściej ona jest dosyć daleko, ale kiedyś ona w końcu przychodzi. I to się wtedy okazuje, że jednak nie brakuje wydarzeń na taki moment i że to są całkiem poważnego kalibru wydarzenia. Ja bym optował, 15 października to mina dolara wygląda, wiesz, tak mi pachnie, ale tu bym za bardzo nie chciał odsłaniać kurtyny przed zainteresowanymi, którym na ostrze apetyt, bo oni już tam już wiesz, im ślina cieknie, nie? Ja na razie powiem uczciwie. Jestem przygotowany tej wizji. To, to może być ciekawe, chociaż moim zdaniem kryptowaluty teraz y, załatwiają tak zwane ciche interesy. Tak to no, to, jadą do przodu zgodnie z oczekiwaniami i zgodnie z prognozami. Także ja jestem jak zwykle niewinny, bo o tym informowałem zawczasu. Także wiesz, Ja jestem po bezpiecznej stronie. Ja się mnie bić, to nie dzisiaj, bo to wszystko było opisane. W, sub w subskrypcji jak widziałem lekki progres, także kogoś yy, te nasze audycje zainteresowały, bo myślę, że można się z nich czegoś ciekawego dowiedzieć. Nie, nie da się tego posłuchać w radiu z całą pewnością. Yy, a format, jak się domyśliłem, yy, dzisiaj mi tak przyszło do głowy. To Zorro wybrał z tych wywiadów osób, które rzeczywiście w, tego, w ten sposób prowadzą dialogi, które trafiają do szerokiego źródła, do dość szerokiego grona ludzi. Ja, ja nie wiem, ja się tam wzoruję na wszystkich, którzy mnie, że tak powiem, czegoś nauczyli. Nie, nie jestem prorokiem, nie odkrywam Ameryki. Jestem, ja generalnie to nic nie wiem, no. Ja się chcę czegoś dowiedzieć i ciągle stoję w rozkroku, taki z rozdziwioną gębą. Panie, nic kurde nie rozumiem, no. Także w, w tej biedzie staję na rozdroża i łapię każdego pierwszego pacjenta, który się napotoczy. choć pan, panie, porozmawiamy, o co tu chodzi, nie? I to wszyscy mówią, nie wie, ja lecę do sklepu, ja tam do żony, a odwożę dzieci, nie mam czasu. No i ciebie złapałem i cię przytuliłem, no pogadamy, co tu się dzieje. To no ale taka... to ma kluczowe znaczenie przecież, dlatego, że wszystkie plany życiowe, no, powiem tak prosto z mostu, gdyby nie tego typu wiedza, to zapewne oglądałbym sobie jakiś e, serial, taki czy inny. <grym> Pewnie bym czytał jakąś rozrywkową powieść lub jeszcze inne rzeczy robił. Natomiast yy, przez ostatnie miesiące zrobiłem plan, który miałem na co najmniej 3 lata. Owszem, jest to forsowne finansowo i wysiłkowo, ale wydaje mi się to konieczne wobec takich okoliczności przyrody, jakie wokół nas istnieją, wokół tego wszystkiego, co galopuje. Yy, ja jako ekonomista z zawodu praktykujący, widzę, że dostęp do konkretnych źródeł informacji daje konkretną przewagę konkurencyjną. Ja Cię przepraszam. Nie... To, to, to, to ja jestem takim źródłem, tak? Nie, nie, nie. nie nie. To znaczy, ja bym tu... Nie chcę zwracać uwagi cenzorów na, na osobę Zora, bo... Ale przydaje się to, co mówi, przydaje się to, co mówi, co pisze i jakie źródła podaje. Każda Czytanka, która co tydzień się pojawia, zawiera kilkadziesiąt źródeł. Nie sposób tego w całości przeczytać. Już y, samo zapoznanie się z, z najważniejszymi rzeczami zajmuje dużo czasu. Natomiast y, proszę mi wierzyć, że nie ma możliwości pomyłki, jeżeli się prze, przebrnie taką drogę. Dokładnie wiadomo, gdzie prawda leży. Prawda nigdy nie leży po środku, a leży tam, gdzie leży. Po prostu. Kurde, no to coś pięknego. To, to żeśmy tutaj sypnęli reklamą za darmochę. To ładnie, to dobrze. To muszę sobie zapisać, że nie wiem. Jestem, z... bono. jestem zobowiązany. Dobra, koniec prywatą. Jedziemy tego na aut. Tak, ja muszę czerwo... czerwony... Jeszcze mi gardło nie wysiadło zupełnie. Czerwony guzik naciskam tu. Oficjalnie kończymy e, ten e, odcinek no poświęć się zwycięstwa nad bolszewizmem.